W południowej Wielkopolsce w Garzynie po raz kolejny spotkaliśmy się z bardzo ważnym tematem dla dzisiejszego rolnictwa, z zapylaczami. Pozornie zapylacze nic nie znaczą, pozornie pszczoła tylko robi miód, ale tak naprawdę nie tylko jedna pszczoła, ale cała Gama zapylaczy wpływa na to, jakiej jakości i w jakiej ilości będzie nasz plon. O tym, że nie tylko pszczoła miodna, najbardziej nam wszystkim znana, wie pan dr Dariusz Teper z Instytutu Ogrodnictwa Oddziału Pszczelnictwa w Puławach. Panie doktorze, murarka ogrodowa bardzo się różni od dobrze nam znanej pszczoły miodnej. Czym się różni? Czy, no, cechą wspólną pszczół wszystkich jest to, że odżywiają się e, no, tym, co, co produkują kwiaty, czyli nektarem i pyłkiem kwiatowym. No, różnie się tym, że e, tworzy nie kolonie takie jak pszczoła miodna, czyli, czyli trwałe rodziny, ale pracuje na własny rachunek, bo to jest pszczoła samotnica. Buduje swoje gniazda w różnego rodzaju otworach, na przykład no, w otworach z zrobionych przez szkodniki drewna, czy w pustych łodygach roślin i na przykład w, w Trzcinie Pospolitej na średnicy około 6 mm ona bardzo chętnie wykorzystuje takie, takie materiały gniazdowe. To jest gatunek nasz, rodzimy? Tak, to jest nasz rodzimy gatunek, te, te wszystkie hodowle w Polsce, które się znajdują, one powstały na bazie polskich pszczół odłowionych z natury, przy pomocy tak zwanych pułapek gniazdowych, czyli takich trzcinowych gniazd, które są wykładane w miejscach naturalnego występowania polonii. Hodowanie pszczoły miodnej na przykład, w tym celu, żeby z jednej strony zapylić rzepak lub rośliny sadownicze, a z drugiej strony mieć miód, wymaga bardzo specyficznych umiejętności, których nie da się nabyć ani w ciągu tygodnia, ani w ciągu miesiąca, wymaga doświadczenia, i wymaga sprzętu. W przypadku murarki ogrodowej jest goła odmiennie. No tak, hodowla pszczoły miodnej no, wymaga dosyć dużych umiejętności, cierpliwości. No i w zasadzie no, wszyscy pszczelarze to pasjonaci. Bez, bez pasji nie da się tutaj w zasadzie hodować pszczół. Jeżeli chodzi o murarkę ogrodową, no to w zasadzie jest gatunek, który nie wymaga nakładów finansowych niemal żadnych, bo, bo pocięcie trzciny na, na odcinki to no w zasadzie jest nasza własna praca, jeżeli kolonia nie jest zbyt duża, to, to możemy sami to zrobić. Wykonanie skrzynki gniazdowej to też nie jest żaden problem, bo w zasadzie można wykorzystywać różnego rodzaju skrzynki wykorzystywane do innych celów, więc tu nie, ma, nie ma żadnego problemu. No jedynym problemem jest zakup kokonów muralki ogrodowej, co, co no jednak ten koszt trzeba ponieść, ale ona występuje w naszych no, warunkach również naturalnie, więc jeżeli taką kolonię i wyłożymy materiały gniazdowe w postaci tej trzciny w pobliżu takiej naturalnej kolonii, to na pewno też tam tą trzcinę zasiedli, no i będziemy mieli co prawda na początku niewielką, ale własną kolonię. O jakich rzędach wielkości rozmawiamy w przypadku, na przykład w przeliczeniu na hektar, tak jaka ilość tych kolonii, jaka ilość murarki musi być obecna na, na plantacji, żebyśmy mówili o jej skuteczności, choćby minimalnej skuteczności, optymalnej, jakie to są rzędy wielkości? Znaczy generalnie największy problem z wykorzystaniem dzikich owadów pszczołowatych jest to, żeby, żeby je namnożyć do możliwie dużych rozmiarów, bo nie wiem wystawienie 10, 10 osobników czy 100 osobników na hektar no to w zasadzie nie przyniesie żadnego efektu. Więc musi to być dosyć duża ilość i, i no dzięki temu, że ta hodowla jest dość łatwa i prowadzona przez wiele lat, no możliwe było namnożenie generalnie populacji w Polsce do dosyć dużych rozmiarów, no, sięgających na pewno no, setek milionów osobników. Jeżeli chodzi o liczbę pszczół murarek na, na jeden hektar, no to jest w, w każdym przypadku uzależniony od liczby kwiatów na tym hektarze. Im kwiatów jest mniej, tym murarek potrzeba mniej. Tak? I na, no Najmniej ta, orientacyjnie około no, tysiąca kokonów, czy nawet poniżej teoretycznie, wystarczyłoby do zapylenia jednego hektara truskawek. No, do zapylenia jednego hektara jabłoni to wystarczy około tysiąca do dwóch tysięcy. Na wiśnie, gdzie kwiatów jest znacznie więcej, no, potrzebujemy około no, 3-4 tysięcy kokonów murarki ogrodowej. Ale to nie jest tak, że musimy zawsze takie ilości wystawiać. Jeżeli dysponujemy mniejszą ilością, no, to każda ilość jest dobra, bo ten korzystny efekt na pewno będzie obserwowany.